Ewangelia według świętego Jana, rozdział pierwszy. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim był żywot, a żywot był światłością ludzi. I światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, ale aby świadczył o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przezeń uczyniony jest, a świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i wołał mówiąc, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który przyjdzie za mną, przede mną był, bo pierwej był niż ja, a z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Albowiem zakon przez Mojżesza był dany, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nigdy nikt nie widział, tylko jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca. Ten go objawił. I takie jest świadectwo Jana, gdy posłali Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go pytali, kto ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, mówiąc, ja nie jestem Chrystusem. I pytali go, kim jesteś? Eliaszem jesteś? A on rzecze, nie jestem. Prorokiem jesteś? Odpowiedział, nie jestem. Rzekli mu wtedy, Kim jesteś, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż powiadasz o sobie? Rzekł, jam jest głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział Izajasz prorok. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszów. I pytali go i rzekli mu, czemu tedy chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan mówiąc, ja chrzczę wodą, ale w pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. On to jest tym, który przyjdzie za mną, a stał się przede mną, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzymyka w obuwiu jego. To się stało w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do niego i rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On to jest, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który przede mną był, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, ale aby był objawiony Izraelowi, dlatego ja przyszedłem chrzcząc wodą. I świadczył Jan mówiąc, widziałem ducha stępującego jak gołąb z nieba i spoczął na nim. A ja go nie znałem, lecz ten, który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł, na kogo ujrzysz ducha zstępującego i zostającego na nim, ten chrzci duchem świętym. A ja widziałem i świadczę, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan i dwaj z uczniów jego i ujrzawszy Jezusa przechodzącego rzecze, oto baranek Boży. I słyszeli go owi dwaj uczniowie mówiącego i poszli za Jezusem a obróciwszy się Jezus i ujrzawszy ich za sobą idących, rzecze do nich, czego szukacie? A oni mu rzekli, Rabbi, co się wykłada mistrzu, gdzie mieszkasz? Rzecze im, pójdźcie, a zobaczcie. Przyszli i widzieli, gdzie mieszkał i zostali przy nim tego dnia, a było około dziesiątej godziny. Jeden z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za nim, to Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw znalazł Szymona brata swego i rzecze mu: Znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada Chrystusa. I przywiódł go do Jezusa, a wejrzawszy nań Jezus rzekł: Tyś jest Szymon syn Jonasza, ty będziesz nazwany Kefas, co się wykłada Piotr. Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa i rzecze mu: Idź za mną. A Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i rzecze mu, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I rzekł mu Natanael, czyż może z Nazaretu być coś dobrego? Rzecze mu Filip, pójdź i zobacz. Ujrzawszy Jezus Natanaela idącego ku niemu, rzecze o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. Rzecze mu Natanael, skąd mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu Pierwej niż Cię Filip zawołał, gdyś był pod figowym drzewem, widziałem Cię. Odpowiedział Natanael i rzekł mu Mistrzu, Tyś jest Syn Boży, Tyś jest Król Izraelski. Odpowiedział Jezus i rzekł mu Wierzysz, gdyż powiedziałem Ci, że Cię widziałem pod figowym drzewem? Większe rzeczy nad te ujrzysz. I rzecze mu zaprawdę, zaprawdę, za powiadam wam, odtąd ujrzycie niebo otworzone i aniołów bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Jana, rozdział drugi. I dnia trzeciego było wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusowa. Wezwany też był i Jezus i uczniowie Jego na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzecze Matka Jezusa do Niego. Wina nie mają. Rzecze jej Jezus. Co ja mam z Tobą, niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja. Rzecze matka jego dosług, co Wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych obyczajem oczyszczenia żydowskiego, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu. I rzecze im, zaczerpnijcie teraz i zanieście przyłożonemu wesela. I zanieśli. A gdy skosztował przełożony wesela tej wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy wiedzieli, którzy czerpali wodę, zawołał oblubieńca przełożony wesela i rzecze mu. Każdy człowiek najpierw daje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Tyś dobre wino zachował aż do tego czasu. Ten początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kapernaum, on i matka Jego i bracia Jego i uczniowie Jego i zostali tam kilka dni. A była blisko Pascha Żydowska i poszedł Jezus do Jerozolimy i znalazł w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i wekslarzy siedzących a uczyniwszy bicz z powrozów, wygnał wszystkich z świątyni oraz owce i woły. Wekslarzom pieniądze porozsypywał i stoły poprzewracał. A tym, co głębie sprzedawali, rzekł, wynieście to stąd, nie czyńcie domu ojca mego domem targu. I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano, gorliwość o dom twój pożera mię. Wtedy odpowiedzieli Żydzi i rzekli mu, Cóż za znak nam pokażesz, na dowód, że ci to wolno czynić? Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten przybytek, a w trzech dniach go odbuduję. Rzekli tedy Żydzi: czterdzieści i sześć lat budowano ten przybytek, a ty w trzech dniach go odbudujesz? Ale on mówił o przybytku ciała swego. Przetoż gdy z martwych wstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święto Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, które czynił. Ale Jezus nie miał do nich zaufania, dlatego że znał wszystkich. I nie potrzebował, aby mógł to świadczył o człowieku, albowiem wiedział, co jest w człowieku. Jana, rozdział trzeci. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Rzekł do niego Nikodem, Jakże się może człowiek narodzić, będąc starym? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i narodzić się? Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr gdzie chce wieje i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł mu, jakże to być może. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, iż co wiemy, mówimy i co widzieliśmy, świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam o ziemskich rzeczach powiedziałem, jakże uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. I jak Mojżesz węża na pustyni wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez Niego. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony, a kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były jawne uczynki jego, lecz kto czyni prawdę, idzie na światłość, aby były jawne uczynki jego, iż w Bogu są uczynione. Potem przyszedł Jezus i uczniowie Jego do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. A chrzcił i Jan w Enon, blisko Salim, bo tam było wiele wody i ludzie przychodzili i chrzcili się, bo jeszcze Jan nie był wtrącony do więzienia. Wszczął się tedy spór między uczniami Jana i między Żydami o oczyszczeniu. I przyszli do Jana i rzekli mu, Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, ten oto chrzci i wszyscy idą do Niego. Odpowiedział Jan i rzekł, nie może nic wziąć człowiek, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, nie jestem Chrystusem, ale że jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, oblubieńcem jest. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z głosu oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, a ja zaś stawać się mniejszym. Kto z góry przychodzi, ponad wszystkimi jest. Kto z ziemi, ziemskim jest i ziemskie rzeczy mówi. Kto z nieba przychodzi, ponad wszystkimi jest. I co widział i słyszał, o tym świadczy, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął świadectwo Jego, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowa Boże mówi, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w ręce Jego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał żywota, lecz gniew Boży ciąży na Nim. Jana rozdział czwarty.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 i cały dom Jego. To znowu jest drugi cud, który uczynił Jezus przyszedłszy z ziemi judzkiej do Galilei. Jana, rozdział piąty. Było potem święto żydowskie i poszedł Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, którą zwą po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali poruszenia wody. Albowiem anioł w pewnym czasie stępował do sadzawki i poruszał wodę. Pierwszy więc, który wstąpił po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był zdjęty. A był tam pewien człowiek od trzydziestu ośmiu lat chorobą złożony. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, rzecze mu, chcesz być zdrowym? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie, gdy zostanie poruszona woda, wrzucił do sadzawki, a gdy ja idę, inny przede mną wstępuje. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz stał się zdrowym ów człowiek i wziął łoże swoje i chodził. A był sabat tego dnia. Tedy mówili Żydzi uzdrowionemu, "Sabat jest, nie godzi się ci nosić łoża. Odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. I pytali go, któż jest ten człowiek, co ci powiedział, weź łoże swoje i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, albowiem Jezus odszedł, ponieważ wiele ludu było na tym miejscu. Potem go Jezus znalazł w świątyni i rzecze mu, oto zdrowym się stałeś, nie grzesz więcej, aby co gorszego na Cię nie przyszło. Odszedł ów człowiek i powiedział Żydom, że to był Jezus, który go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali, aby go zabić, że to uczynił w sabat. A Jezus im odpowiedział, ojciec mój aż dotąd działa i ja działam. Dlatego tym bardziej szukali Żydzi, żeby go zabić, iż nie tylko naruszał sabat, ale i powiedział, że Bóg jest Ojcem Jego i siebie czyni równym Bogu. Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, albowiem cokolwiek on czyni, to także i syn czyni. Bo ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i większe mu nad te dzieła pokaże, abyście się wydziwowali. Albowiem jak Ojciec wzbudza umarłych i ożywia, tak i Syn, których chce, ożywia. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd dał Synowi. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa Mego słucha i wierzy temu, który Mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, przyjdzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i którzy usłyszą, żyć będą. Albowiem jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak dał i Synowi, aby miał życie w sobie samym. I dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Nie mogę sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli Ojca, który mnie posłał. Jeśli sam o sobie świadczę, świadectwo moje nie jest prawdziwe. Inny jest, co o mnie świadczy i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydaje o mnie. Wy posyłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On to był światłem gorejącym i świecącym, a wy chcieliście do czasu radować się w światłości Jego. A ja mam świadectwo większe niż Jana, albowiem dzieła, które mi dał Ojciec, aby mnie wykonał, te dzieła, które czynię, świadczą o mnie, iż mnie Ojciec posłał. I Ojciec, który mnie posłał, sam świadczył o mnie. Głosu Jego wyście nigdy nie słyszeli, ani osoby Jego nie widzieli. I słowa Jego nie macie w sobie mieszkającego, albowiem nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich żywot wieczny macie, a one składają świadectwo o mnie. I nie chcecie przyjść do mnie, abyście żywot mieli. Chwały od ludzi nie przyjmuję, ale znam was, że miłości ku Bogu w sobie nie macie. Jam przyszedł w imieniu Ojca Mego, a nie przyjmujecie Mię. Jeśliby inny przyszedł w imieniu swoim, tego przyjmiecie. Jakże wy możecie wierzyć, chwałę jedni od drugich biorąc, a chwały, która jest od samego Boga, nie szukacie? Nie mniemajcie, że ja was oskarżę przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy nadzieję macie. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On o mnie pisał. Ale jeżeli pismom Jego nie wierzycie, jakże moim słowom uwierzycie? Jana rozdział szósty. Potem oddalił się Jezus za Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie. I szło za Nim wiele ludu, bo widzieli cuda Jego, które czynił nad chorymi. I wszedł Jezus na górę i siedział tam z uczniami swoimi. A była blisko Pascha święto żydowskie. Wtedy podniósłszy Jezus oczy i ujrzawszy, iż wielu ludzi idzie ku Niemu, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby ci jedli? A mówił to, doświadczając go, bo sam wiedział, co miał uczynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy dla nich chleba, aby każdy z nich choć trochę wziął. Rzekł mu jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, jest tu jedno pacholę, co ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie rybki, ale cóż to jest na tak wielu? A Jezus rzekł, każcie ludowi usiąść. A było trawy dosyć na tym miejscu, i usiadło mężów w liczbie około pięciu tysięcy. Wziął tedy Jezus chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, także i z rybek, ile chcieli. A gdy byli nasyceni, rzekł uczniom swoim, zbierzcie ułomki, które zbywają, żeby nic nie zginęło. Zebrali więc i napełnili dwanaście koszów ułomków z tych pięciu chlebów jęczmiennych, które pozostały po tych, którzy jedli. A ludzie ci, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili, to jest za prawdę prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że chcą przyjść i porwać Go, aby Go uczynić królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, zeszli uczniowie Jego nad morze. I wszedłszy do łodzi, płynęli na drugi brzeg do Kapernaum i już było ciemno, a Jezus jeszcze nie przyszedł do nich. Może zaś pod wpływem silnego wichru burzyło się. Gdy tedy odpłynęli jakby na dwadzieścia pięć albo trzydzieści stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i przybliżającego się do łodzi i zlękli się. A on im rzekł, jam to jest, nie bójcie się. I wzięli go do łodzi i zaraz łódź dopłynęła do brzegu, do którego płynęli. Nazajutrz lud, będący za morzem, zauważył, że tam nie było drugiej łodzi, tylko ta jedna, w którą wstąpili uczniowie Jego i że Jezus nie wszedł do łodzi z uczniami swoimi, ale sami uczniowie Jego odpłynęli. A przypłynęły i inne łodzie z Tyberiady blisko miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział błogosławieństwo. Gdy tedy zobaczył lud, iż tam nie ma Jezusa ani uczniów Jego, Wstąpili i oni do łodzi i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. I znalazłszy Go za morzem, rzekli Mu, «Mistrzu, kiedyś tu przybyłeś!» Odpowiedział im Jezus i rzekł, «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, szukacie Mię nie dlatego, że widzieliście cuda, ale że jedliście chleb i byliście nasyceni. Starajcie się nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, albowiem na nim położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli tedy do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli Mu tedy: jaki więc znaku czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Ci? Jakie dzieło czynisz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Rzekł im wtedy Jezus, „Zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb prawdziwy z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu rzekli, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I rzekł im Jezus, Jam jest chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mię, a nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Bo zstąpiłem z nieba, nie iżbym czynił swą wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A wola Ojca, który mnie posłał, jest ta, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w dzień ostateczny. A wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy weń, miał żywot wieczny i ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Szemrali tedy Żydzi przeciwko niemu, iż powiedział, jam jest chlebem, który z nieba stąpił". I mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc ten powiada, z nieba zstąpiłem? Wtedy odpowiedział Jezus i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Napisano przez proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Przeto każdy, kto słyszał od ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie, żeby ktoś widział Ojca, chyba ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Jam jest chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Chleb, który z nieba stępuje, jest taki, że kto go jeść będzie, nie umrze". Jam jest chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli kto jeść będzie z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chlebem, który ja daję, jest ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Sprzeczali się tedy Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam ciało swoje do jedzenia. Rzekł im tedy Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa mię żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie tak jak ojcowie wasi jedli mannę i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił w synagodze, ucząc w Kapernaum. Wielu tedy z uczniów jego słysząc to, mówiło, twarde to słowa, któż ich słuchać może. Ale Jezus świadom tego, że jego uczniowie z tego powodu szemrzą, rzekł im, to was gorszy? Cóż, dopiero gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duchem są i życiem. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą, albowiem wiedział od początku Jezus, którzy są ci, co nie wierzą i kto go wyda. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie jest dane od Ojca Mojego. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i więcej z Nim nie chodzili. Wtedy rzekł Jezus do dwunastu, czy może i wy chcecie odejść? I odpowiedział Mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga żywego. Odpowiedział im Jezus, czy nie ja was dwunastu wybrałem, a jeden z was jest diabłem? A to mówił o Judaszu i Skaryjocie, synu Szymona, bo ten go miał wydać, a był jednym z dwunastu. Jana, rozdział siódmy. I potem chodził Jezus po Galilei, bo nie chciał chodzić po Judei, dlatego że Żydzi szukali, aby go zabić. I było blisko święto żydowskie namiotów. Wtedy rzekli do Niego bracia Jego, odejdź stąd, a idź do Judei, żeby i uczniowie Twoi widzieli dzieła, które Ty czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, kto chce być znanym. Jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu, bo i bracia jego nie wierzyli weń. Rzecze im tedy Jezus, mój czas jeszcze nie przyszedł, ale wasz czas zawsze jest w pogotowiu. Nie może was świat nienawidzieć, ale mnie nienawidzi. Ja bowiem świadczę o nim, iż sprawy jego są złe. Wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie idę na to święto bo mój czas jeszcze się nie wypełnił, a to im powiedziawszy pozostał w Galilei. A gdy poszli bracia jego, wtedy i on poszedł na święto, niejawnie, ale jakby potajemnie. A Żydzi szukali go w święto i mówili, gdzież on jest? I wiele mówiono o nim między ludem. Jedni mówili, że jest dobry, a drudzy mówili, nie, raczej zwodzi lud. Nikt wszakże jawnie o nim nie mówił z bojaźni przed Żydami. A gdy już święto było w połowie, wszedł Jezus do świątyni i uczył. I dziwowali się Żydzi, mówiąc, skąd ten zna pismo, kiedy się nie uczył? Odpowiedział im Jezus i rzekł, moja nauka nie jest moją, ale tego, który ją posłał. A jeśli kto chce czynić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam z siebie mówię. Kto z siebie samego mówi, własnej chwały szuka, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim niesprawiedliwości. Czy Mojżesz nie dał wam zakonu? A żaden z was nie przestrzega zakonu. Dlaczego szukacie, aby mnie zabić? Odpowiedział lud i rzekł, demona masz. Kto szuka, aby cię zabić? Odpowiedział Jezus i rzekł im, Jednego dzieła dokonałem i wszyscy się temu dziwujecie. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, chociaż nie było ono od Mojżesza, ale od przodków. I wy w sabbat obrzezujecie człowieka. Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w sabbat, aby nie był pogwałcony zakon Mojżesza, dlaczego się na mnie gniewacie, że całego człowieka uzdrowiłem w sabbat? Nie sądźcie z pozoru, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. Mówili tedy niektórzy z Jerozolimczyków, czyż to nie jest ten, którego szukają zabić? A oto jawnie mówi i nic mu nie mówią. Czyżby prawdziwie poznali przełożeni, że to jest Chrystus? Ale o Nim wiemy skąd jest. Chrystus zaś gdy przyjdzie, nikt nie będzie wiedział skąd jest. Wołał tedy Jezus w świątyni ucząc i mówiąc, i mnie znacie i wiecie skąd jestem, i nie od siebie samego przyszedłem, ale jest godzien wiary ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Lecz ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I szukali, aby go pojmać, ale nikt nie podniósł na nie ręki, bo jeszcze nie przyszła godzina jego. I wielu z ludzi uwierzyło w niego i mówili, Chrystus, gdy przyjdzie, czy więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił? Słyszeli faryzeusze, że tak lud mówi o nim, i posłali Faryzeusze i przedniejsi kapłani pachołków, aby go pojmać. Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze na krótki czas jestem z wami i odejdę do tego, który mię posłał. Szukać mię będziecie i nie znajdziecie, i gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Mówili tedy Żydzi między sobą: Dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czy do rozproszonych między Grekami pójdzie i będzie uczył Greków? Cóż to za mowa, którą wyrzekł, szukać mię będziecie i nie znajdziecie, i gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. A w ostatni dzień, wielki dzień święta, stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiedziano w piśmie, rzeki wody żywej popłyną z wnętrza jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, dlatego że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Wielu tedy z ludu, słysząc te słowa, mówiło, to prawdziwie jest prorok. A drudzy mówili, to jest Chrystus. Inni zaś mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czyż nie mówi pismo, że z nasienia Dawidowego i z Betlejemu miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Chrystus? Stało się więc rozdwojenie między ludem z powodu Niego. A chcieli Go niektórzy z nich pojmać, ale nikt nie podniósł nań rąk swoich. Przyszli tedy słudzy do przedniejszych kapłanów i do faryzeuszów, którzy im rzekli, dlaczego nie przyprowadziliście Go tutaj? Odpowiedzieli słudzy, nigdy tak nie mówił człowiek jak ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy zwiedzeni jesteście? Czy ktoś w niego uwierzył z przełożonych albo z faryzeuszów? Ale ten lud, który nie zna zakonu, przeklęty jest. I rzecze do nich Nikodem, który przyszedł w nocy do niego, a był jednym z nich. Czy zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli pierwej nie wysłucha go i nie pozna, co czyni? Odpowiedzieli mu i rzekli, czyś i ty z Galilei? Zbadaj i zobacz, że prorok z Galilei nie powstał. I poszedł każdy do domu swego. Jana rozdział ósmy. A Jezus poszedł na górę oliwną. Rano zaś znowu przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do Niego i usiadłszy uczył ich. I przywiedli do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze niewiastę na cudzołóstwie pojmaną i postawiwszy ją w pośrodku rzekli Mu Nauczycielu! Tę niewiastę pojmano na samym uczynku cudzołóstwa, a w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus, schyliwszy się w dół, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósłszy się, rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy na nią kamieniem rzuci. I znowu schyliwszy się w dół, pisał po ziemi. A oni, gdy to usłyszeli, będąc w sumieniu poruszeni, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatnich. I został tylko sam Jezus i niewiasta w pośrodku stojąca. A podniósłszy się Jezus i żadnego nie widząc, tylko niewiastę, rzekł jej, Niewiasto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Żaden cię nie potępił? A ona rzekła: Żaden, panie. A Jezus jej rzekł: I ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Znowu tedy rzekł im Jezus, mówiąc: Jam jest światłością świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli mu tedy faryzeusze: Ty sam osoby świadczysz. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy według ciała sądzicie, ja nikogo nie sądzę. A choćbym ja i sądził, sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam jeden, ale ja i ojciec, który mię posłał. I w zakonie waszym napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem, który sam osoby sobie świadczę i świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. Wtedy mu rzekli, gdzież jest ojciec twój? Odpowiedział Jezus, ani mnie nie znacie, ani ojca mego. Jeśli byście mnie znali, znalibyście i ojca mego. Te słowa mówił Jezus w skarbnicy, ucząc w świątyni, i nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie przyszła godzina jego. Rzekł im wtedy znowu Jezus. Ja odchodzę i będziecie mię szukali i w grzechu swym pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. Mówili wtedy Żydzi. Czyliż się sam zabije, że mówi dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. I rzekł do nich. Wyjście z niskości, jam z wysokości. Wyjście z tego świata. Jam nie jest z tego świata. Przeto Wam powiedziałem, iż pomrzecie w grzechach swoich, bo jeśli nie wierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Wtedy MU rzekli: Kim Ty jesteś? I rzekł im Jezus: Po co ja w ogóle mówię do Was? Wiele mógłbym o Was mówić i sądzić, ale Ten, który mię posłał, jest prawdziwy, i ja, co od Niego słyszałem, to mówię przed światem ale nie zrozumieli, że im o Ojcu mówił. Rzekł im tedy Jezus, gdy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i sam od siebie nic nie czynię, ale jak mię nauczył Ojciec mój, tak mówię. A ten, który mnie posłał, ze mną jest. Nie zostawił mię samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. A gdy on tak mówił, wielu weń wierzyło. Mówił wtedy Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli, jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, myśmy na sienie abrahamowe i nigdy nie służyliśmy nikomu, jakże ty mówisz, wyswobodzeni będziecie. Odpowiedział im Jezus, za prawdę, za prawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, syn mieszka na wieki. Przetoż jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście nasieniem abrahamowym, lecz szukacie, aby mię zabić, bo mowa moja nie ma do was przystępu. Ja, co widziałem u ojca mojego, powiadam, a wy czynicie to, co widzieliście u ojca swego. Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojcem naszym jest Abraham. Rzecze im Jezus, gdybyście byli synami Abrahama, czynilibyście uczynki Abrahamowe. Ale teraz szukacie, aby mię zabić, człowieka, który wam prawdę mówił, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy czynicie uczynki ojca swego. Rzekli mu tedy: my z nierządu nie jesteśmy spłodzeni. Jednego ojca mamy, Boga. Rzekł im tedy Jezus, gdyby Bóg był ojcem waszym, to byście mnie miłowali, albowiem ja od Boga wyszedłem i przychodzę, i nie sam od siebie przyszedłem, ale On mnie posłał. Czemu mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słów moich. Ojcem waszym jest diabeł i porządliwości Ojca swego czynić chcecie. On był mordercą od początku i w prawdzie nie pozostał, bo w nim prawdy nie ma. Gdy mówi kłamstwo, sam z siebie mówi, dlatego że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi. Któż z was obwini mnie o grzech? Jeśli zaś prawdę mówię, czemuż wy nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha, dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli tedy Żydzi i rzekli mu – czy my niedobrze mówimy, żeś Ty jest Samarytanin i że demona masz? Odpowiedział Jezus, ja demona nie mam, ale czczę Ojca Mego, a Wy znieważacie mię. Ja zaś nie szukam chwały swojej, jest Ten, który szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli kto słowo moje zachowa, śmierć nie będzie oglądał na wieki. Wtedy mu rzekli Żydzi, teraz poznaliśmy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty powiadasz, jeśli kto słowo moje zachowa, śmierć nie skosztuje na wieki. Czy większy jesteś nad ojca naszego Abrahama, który umarł i prorocy pomarli? Za kogo Ty się uważasz? Odpowiedział Jezus, jeżeli ja sam siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Ojciec mój jest, który mię chwali, o którym Wy powiadacie, że jest Bogiem Waszym. I nie znacie go, a ja go znam. I jeślibym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą, ale go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy rzekli Żydzi do niego, pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz i Abrahama widziałeś? Rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Porwali wtedy kamienie, aby nań rzucić, lecz Jezus schronił się i wyszedł ze świątyni, przechodząc środkiem między nimi i tak odszedł. Jana rozdział dziewiąty. I odszedłszy, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I pytali go uczniowie jego, mówiąc Mistrzu, któż zgrzeszył, ten czy rodzice jego, że się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały dzieła Boże nad nim. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki dzień jest. Przyjdzie noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. To, rzekłszy, splunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I rzekł mu, idź umyj się w sadzawce Syloam, co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się, a gdy wrócił, widział. Sąsiedzi więc i ci, którzy go przedtem widzieli ślepym, mówili, czyż to nie jest ten, który siedział i żebrał? Jedni mówili, że to ten, a inni, że jest do niego podobny. On zaś mówił, to ja. Wtedy mu rzekli, jak się otworzyły oczy twoje. A on odpowiedział i rzekł, człowiek, którego zowią Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje. I rzekł mi, idź do sadzawki z Syloam i umyj się. A odszedłszy i umywszy się, przejrzałem. Wtedy mu rzekli, gdzież on jest? Rzecze nie wiem. Wtedy przywiedli tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był sabat, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Wtedy go znowu pytali i faryzeusze w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, błota mi włożył na oczy i umyłem się i widzę. Mówili wtedy niektórzy z faryzeuszów, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie przestrzega sabatu. Drudzy mówili, jakże może człowiek grzeszny takie cuda czynić? I było rozdwojenie między nimi. Rzekli znowu ślepemu, co sądzisz o nim, ponieważ otworzył oczy twoje. A on rzekł, prorokiem jest. A nie wierzyli Żydzi jednak, że był ślepym i że przejrzał, aż zawołali rodziców tego, który przejrzał. I pytali ich mówiąc, czy to jest wasz syn, o którym wypowiadacie, że się ślepy urodził, jakże więc teraz widzi? Odpowiedzieli im rodzice jego i rzekli, wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepy urodził. A jak teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie opowie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem już Żydzi postanowili, aby każdy, kto wyzna, że on jest Chrystusem, był z synagogi wyłączony. Dlatego powiedzieli rodzice jego, jest dorosły, pytajcie go. Wtedy zawołali powtórnie człowieka, który był ślepy i rzekli mu, Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział i rzekł, Czy grzeszny jest? Nie wiem. Jedno tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I rzekli mu znowu, Cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, Już wam powiedziałem, a nie słuchacie. Co jeszcze słyszeć chcecie? Czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Wtedy mu złożyczyli i rzekli, Ty jesteś uczniem Jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił, lecz ten skąd jest nie wiemy. Odpowiedział ów człowiek i rzekł im, to też rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd jest, a otworzył oczy moje. A wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto bogobojnym jest i wolę jego czyni, tego wysłuchuje. Od wieku nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepemu od urodzenia. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli i rzekli Mu, Ty się cały w grzechach narodziłeś i Ty nas uczysz i wygonili Go. A usłyszawszy Jezus, że Go wygonili i znalazłszy Go, rzekł Mu, czy wierzysz w Syna Bożego? A ten odpowiedział i rzekł, Któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? A Jezus mu rzekł, Widziałeś Go, a Ten, który mówi z Tobą, Nim jest. A On rzekł, Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. I rzekł Mu Jezus, Na sąd Ja przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby się stali ślepymi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszów, którzy byli z Nim, i rzekli Mu Czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz że mówicie, my widzimy, przeto grzech wasz zostaje. Jana, rozdział dziesiąty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i zbójcą. Lecz kto wchodzi drzwiami, Pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu Jego i On swoje własne owce po imieniu woła i wyprowadza je. I gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają głos Jego. Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Rzekł im wtedy znowu Jezus Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Że ja jestem drzwiami dla owiec Wszyscy, ilu ich przede mną było Złodziejami są i zbójcami Lecz owce nie słuchały ich Jam jest drzwiami Jeśli kto przeze mnie wejdzie Zbawiony będzie I wejdzie i wyjdzie I pastwisko znajdzie Złodziej przychodzi tylko, aby kraść I zabijać i tracić Ja przyszedłem aby żywot miały i obfitowały. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje i moje mnie znają. Jak mię zna ojciec i ja znam ojca i życie swoje kładę za owcę. Mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i głosu mego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mię ojciec, że ja kładę życie swoje, abym je znowu wziął. Nikt mi go nie odbiera ale ja kładę je sam od siebie. Mam moc położyć je i mam moc znowu wziąć je. Ten rozkaz wziąłem od ojca mego. Wtedy nastało znowuż rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. I mówiło wielu z nich, demona ma i szaleje. Czemu go słuchacie? Drudzy mówili, to nie są słowa mającego demona. Czy demon może ślepym oczy otwierać? A było w Jerozolimie poświęcenie świątyni i była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Go obstąpili Żydzi i rzekli Mu, jak długo duszę w niepewności trzymać będziesz. Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem Wam i nie wierzycie. Dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca Mego, te o mnie świadczą ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Jak wam powiedziałem, moje owce głosu mego słuchają, i ja znam je i idą za mną. I ja żywot wieczny daję im, i nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich, i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Znowu wtedy porwali Żydzi kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus. Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca Mego. Za który z tych uczynków kamienujecie Mię? Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc. Z powodu dobrego uczynku nie kamienujemy cię, ale z powodu bluźnierstwa i że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus. Czy nie napisano w zakonie waszym, jam rzekł, bogami jesteście? Jeżeli nazwał bogami tych, do których dotarło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wymówicie mówicie bluźnisz? Za to, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie czynię dzieł Ojca Mego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś czynię, choćbyście nie wierzyli mnie, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wierzyli, że ojciec jest we mnie, a ja w nim. Wtedy znowu szukali, aby go pojmać, ale uszedł z rąk ich. I odszedł znowu za Jordan na to miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił i tam pozostawał. A wielu do niego przychodziło i mówiło, Jan żadnego cudu nie uczynił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 W czasie wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona i zamysł wydania go, wiedząc Jezus, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziąwszy ręcznik przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i począł nogi umywać uczniom i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Przyszedł wtedy do Szymona Piotra, a ten mówi mu Panie, Ty miałbyś nogi mi umywać? Odpowiedział Jezus i rzekł mu Co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr, nie będziesz nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr Panie, nie tylko nogi moje ale i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy, albowiem wiedział, kto go wyda. Dlatego rzekł, nie wszyscy czystymi jesteście. Gdy umył nogi ich, wziął szaty swoje i usiadł i znowu im rzekł, wiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście jedni drugim nogi umywać. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie jest sługa większy nad pana swego, ani poseł jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, jeżeli to czynicie. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem, ale żeby się wypełniło pismo, ten, który je ze mną chleb, podniósł na mnie piętę swoją. Teraz powiadam wam, najpierw zanim się dostanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To, rzekłszy Jezus, zasmucił się w duchu i oświadczył, mówiąc, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wyda mię. Spoglądali tedy uczniowie po sobie w niepewności, o kim to mówi. A był jeden z uczniów, którego Jezus miłował, ten siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął tedy na niego Szymon Piotr, aby się wypytał, kto by to był, o którym mówi. A on położywszy się na piersiach Jezusa, rzekł mu, Panie, któryż to jest? Odpowiada Jezus, ten jest, któremu ja umoczywszy kęs chleba podam. I umoczywszy kęs, dał Judaszowi i Iskariocie, synowi Szymona. A po tym kęsie zaraz wstąpił weń szatan. Tedy mu rzekł Jezus, co czynisz, zaraz czyń. I nikt z siedzących tego nie zrozumiał, dlaczego to rzekł. Albowiem niektórzy mniemali, ponieważ Judasz był skarbnikiem, iż mu rzekł Jezus, nakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim. On tedy wziąwszy kęs, zaraz wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus, teraz uwielbiony został Syn Człowieczy i Bóg uwielbiony został w nim. Jeżeli Bóg uwielbiony został w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i zaraz go uwielbi. Dziateczki, jeszcze krótko będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak rzekłem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokądże idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd idę, Ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr, Panie, czemuż nie mogę iść z Tobą teraz? Życie swoje za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Jana, rozdział czternasty. Niechaj się nie trwoży serce Wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby inaczej było, to bym Wam powiedział, idę przygotować Wam miejsce. I gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł mu Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakże możemy znać drogę? Rzekł mu Jezus, Jam jest drogą i prawdą i żywotem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali i Ojca byście mego znali, i odtąd Go znacie i widzicie Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Rzekł mu Jezus. Tak długi czas jestem z wami i nie znasz mię? Filipie, kto mnie widział, widział i Ojca mego. Jakże Ty mówisz, pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu i Ojciec we mnie? Słowa, które ja do Was mówię, nie od siebie mówią. Ojciec zaś, który we mnie mieszka, On czyni dzieła. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu i Ojciec we mnie, a jeżeli nie, to dla samych uczynków wierzcie mi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten i uczynki, które ja czynię, czynić będzie i większe nad te czynić będzie, bo ja odchodzę do Ojca Mego. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, uczynię to, aby był uwielbiony Ojciec w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli Mię miłujecie, przykazania moje zachowujcie. I ja prosić będę ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby mieszkał z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna. Lecz wy go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was środami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mię już oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mię będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega je, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec mój i ja go miłować będę i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż to jest, że się nam objawić masz, ani światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto Mię miłuje, Słowo Moje zachowywać będzie. I Ojciec Mój umiłuje Go, i do Niego przyjdziemy, i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto Mię nie miłuje, Słów Moich nie zachowuje, a Słowo, które słyszycie, nie jest Moje, ale Ojca, który Mię posłał. To Wam powiedziałem, z Wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu Moim, On Was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niechże się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem Odchodzę i powrócę do was. Gdybyście mię miłowali, to radowalibyście się, że rzekłem idę do Ojca, bo Ojciec mój większy jest niż ja. I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie. Żebyście, gdy się to stanie, uwierzyli. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca, a jak mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd. Jana, rozdział piętnasty. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie owoc nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. Już wy jesteście czystymi dla słowa, które do was mówiłem. Mieszkajcież we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie, jak latorośl i uschnie, i zbiorą je, i na ogień wrzucą, i spłoną. Jeśli we mnie mieszkać będziecie, i słowa moje w was mieszkać będą, cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeżeli obfity owoc przyniesiecie i będziecie moimi uczniami, jak mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowujecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby moja radość w was trwała, a wasza radość była pełną. Takie jest przykazanie moje, abyście się miłowali wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak kiedy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca Mego, oznajmiłem wam. Nie wyście mnie obrali, ale ja was obrałem i postawiłem was, abyście szli i przynieśli owoc i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To wam przykazuję, abyście się miłowali wzajemnie. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, Lecz że ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które wam powiedziałem. Nie jest sługa większy od Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą. Ale to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Gdybym nie czynił między nimi uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli i mają w nienawiści i mnie i ojca mego. Ale żeby się wypełniło słowo, które jest w zakonie ich napisane, bez powodu mieli mię w nienawiści. A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, ten o mnie świadczyć będzie. Ale i wy świadczyć będziecie, bo ze mną od początku jesteście. Jana rozdział szesnasty. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą z synagog, ale przyjdzie godzina, że każdy, który zabije was, będzie mniemał, że Bogu służy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 Przyszła godzina, uwielbij Syna swego, aby i Syn Twój uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś moc nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi dałeś, abym wykonał. A teraz uwielbi mię Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, Twoimi byli i mnie ich dałeś i zachowali słowa Twoje. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im i oni je przyjęli i poznali prawdziwie, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś, bo Twoimi są. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie. A ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Gdy z nimi byłem na świecie, ja ich zachowywałem w imieniu Twoim. Tych, których mi dałeś, strzegłem i żaden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło. A teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat miał ich w nienawiści, dlatego że nie są ze świata, jako ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego. Ze świata nie są, jak ze świata i ja nie jestem. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich ja poświęcam siebie samego, aby i oni poświęceni byli w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby światu wierzył, żeś Ty mnie posłał. A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich i Ty we mnie, aby byli zupełnie jedno i żeby poznał świat, żeś Ty mię posłał i żeś Ty ich umiłował, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznałem i oni poznali, żeś Ty mię posłał. Objawiłem im imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jana rozdział 18. To, powiedziawszy Jezus, wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł On i uczniowie Jego. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz tedy wziąwszy oddział i sług arcykapłanów i faryzeuszów, Przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedłszy, rzekł im, Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazaryńskiego. Rzecze im Jezus, Jam jest. A stał z nimi i Judasz, który go wydawał. A skoro im rzekł, Jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. Wtedy ich znowu zapytał, Kogo szukacie? A oni rzekli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, dozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu prawe ucho. A słudze temu imię było Malchus. Rzekł wtedy Jezus Piotrowi. Włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go. I zaprowadzili go naprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A był to ten Kajfasz, który Żydom radził, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Ale Piotr stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z oddźwierną i wprowadził Piotra. Tedy rzekła Piotrowi służąca odźwierna, czyli i ty nie jesteś z uczniów człowieka tego? On odpowiedział, nie jestem.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 Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to mówił, jeden ze sług, który tam stał, dał policzek Jezusowi, mówiąc Tak to odpowiadasz arcykapłanowi? Odpowiedział mu Jezus Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. Jeśli zaś dobrze, za cóż mię bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc czy i ty nie jesteś z uczniów Jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął ucho, czyż ja cię nie widziałem w ogrodzie z nim? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Prowadzili tedy Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano i nie weszli sami na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć baranka paschalnego. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jakąż skargę przynosicie przeciwko człowiekowi temu. Odpowiedzieli mu i rzekli, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł tedy Piłat, weźcie go i wy według zakonu swego osądźcie go. Rzekli mu życi, nam się nie godzi zabijać nikogo, aby się wypełniły słowa Jezusa, w których zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu, czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział mu Jezus, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i przedniejsi kapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, Słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Wtedy mu rzekł Piłat, więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, ty powiadasz, że ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo dał prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Rzeczę mu Piłat, cóż to jest prawda? A to, powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział, ja żadnej winy w nim nie znajduję. A jest zwyczaj u was, że na paschę uwalniam wam jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali wtedy znowu wszyscy, mówiąc, nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był zbójcą. Jana, rozdział dziewiętnasty. Wtedy więc Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze, uplutwszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i płaszczem purpurowym okryli go. I mówili, witaj królu żydowski. I policzkowali go. Wyszedł tedy znowu Piłat i rzecze im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. I rzecze im Piłat, oto człowiek. A gdy ujrzeli go przedniejsi kapłani i słudzy ich, zawołali mówiąc, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł im Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi, my zakon mamy i według zakonu naszego powinien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. Gdy tedy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł. I wszedł znowu do ratusza i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Lecz mu Jezus nie dał odpowiedzi. Tedy mu rzecze Piłat, mnie nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Przecież ten, kto mię Tobie wydał, większy grzech ma. Odtąd Piłat starał się wypuścić go. Lecz Żydzi wołali mówiąc, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, co się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu, które zowią kamienny bruk, a po hebrajsku gabbata. A był to dzień przygotowania paschy około szóstej godziny. I rzekł do Żydów, oto król wasz. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał go im, żeby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa i odprowadzili go. A on niosąc krzyż swój wyszedł na miejsce zwane trupików, głów, które po hebrajsku zowie się Golgota. Tam go ukrzyżowali i z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a w pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził napis i umieścił nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. A ten napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus, a było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy rzekli Piłatowi przedniejsi kapłani żydowscy, nie pisz król żydowski, ale on powiedział, jestem król żydowski. Odpowiedział Piłat, co napisałem, to napisałem. Żołnierze tedy, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część i suknię, a była ta suknia nie szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, ale rzućmy losy o nią, czy ją będzie, aby się pismo wypełniło, które mówi, podzielili szaty moje między siebie i o odzienie moje losy rzucali. To tedy uczynili żołnierze. A stały przy krzyżu Jezusa matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia tamże stojącego, którego miłował, rzecze matce swojej. Niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem wiedząc Jezus, że się już wszystko spełniło, aby się wykonało pismo, rzekł, Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, a oni napełniwszy gąbkę octem i zatknąwszy na pręt chizopu, podali mu do ust. A gdy Jezus przyjął, ocet rzekł, Spełniło się i nachyliwszy głowę, oddał ducha. Tedy Żydzi, aby nie pozostały na krzyżu ciała na sabat, ponieważ był dzień przygotowania, albowiem wielkim był ów dzień sabatu, prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto ich. Przyszli więc żołnierze i pierwszemu złamali golenie i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany, ale do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią bok jego przebił i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, zaświadczył o tym i prawdziwe jest świadectwo jego i on wie, iż prawdę mówi, abyście wywierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana. I znowu drugie pismo mówi, ujrzą tego, którego przebili. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, ale skrycie, bo się bał Żydów, żeby mógł zdjąć ciało Jezusa. I pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też i Nikodem, który dawniej przybył w nocy do Jezusa, niosąc mieszaninę z Miry i aloesu około stu funtów. Wzięli więc ciało Jezusowe i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych, a był w tym miejscu, gdzie go ukrzyżowano ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony. Tamto więc z powodu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Jana rozdział dwudziesty a pierwszego dnia po sabacie Maria Magdalena przyszła rano do grobu, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im, wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Tedy wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli oni obaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwej przyszedł do grobu. I nachyliwszy się ujrzał prześcieradła leżące, jednak nie wszedł. Przyszedł wtedy Szymon Piotr, idąc za nim wszedł do grobu i ujrzał prześcieradła leżące. I chustkę, która była na głowie jego, nie z prześcieradłami położoną, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł i drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu i ujrzał i uwierzył. albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi z martwych wstać. I odeszli znowu uczniowie do domu. Ale Maria stała z zewnątrz u grobu płacząc. A gdy płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli jej oni – Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, bo wzięli Pana mego i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała Jezusa stojącego i nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona mniemając, że to ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario. Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, Rabuni, co się wykłada nauczycielu. Rzecze jej Jezus, nie dotykaj mnie jeszcze, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca Mego, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego i do Boga Mego i Boga Waszego. I przyszła Maria Magdalena oznajmując uczniom, że widziała Pana i że to powiedział jej. Gdy tedy był wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, gdzie byli uczniowie zgromadzeni z bojaźni przed Żydami, przyszedł Jezus i stanął w pośrodku nich i rzekł im Pokój wam! A to rzekłszy pokazał im ręce i bok swój. Uradowali się więc uczniowie ujrzawszy Pana. Rzekł im tedy Jezus znowu pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, taki ja was posyłam. I to rzekłszy, tchnął na nich i rzekł im, weźcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone i którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Rzekli mu wtedy drudzy uczniowie, widzieliśmy Pana. A on rzekł im, jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaków od gwoździ i nie włożę palca swego w znaki od gwoździ i nie włożę ręki swej w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy były drzwi zamknięte i stanął w pośrodku nich i rzekł pokój wam. Potem rzecze Tomaszowi daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj rękę swą i włóż w bok mój, i nie bądź niewiernym, ale wierzącym. I odpowiadając Tomasz rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzecze mu Jezus, że mnie ujrzałeś Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są zapisane w księdze tej. Ale te są zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i żebyście wierząc, żywot mieli w imieniu Jego. Jana, rozdział dwudziesty Potem się znowu ukazał Jezus uczniom przy Morzu Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni jego uczniowie. Rzecze im Szymon Piotr, idę ryby łowić. Mówią mu, pójdziemy i my z tobą. I wyszli i zaraz wsiedli do łodzi i owej nocy nic nie złowili. A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu, jednak nie wiedzieli uczniowie, że to Jezus. Rzecze im tedy Jezus, dzieci, czy nie macie co jeść? Odpowiedzieli mu, nie mamy. A on rzekł im, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi i znajdziecie. Zapuścili tedy i już dalej ciągnąć jej nie mogli z powodu mnóstwa ryb. Tedy uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Tedy Szymon Piotr usłyszawszy, iż Pan jest, koszulą się przepasał, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Druzy zaś uczniowie przybyli w Łodzi, bo niedaleko byli od lądu, około dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. Gdy tedy wyszli na ląd, ujrzeli węgle nałożone i rybę na nich leżącą i chleb. Rzecze im Jezus, przynieście te ryby, które teraz złowiliście. Poszedł tedy Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy, a choć ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzecze im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kim Ty jesteś, wiedząc, że to Pan. Tedy przyszedł Jezus i wziął chleb i dał im również i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po zmartwychwstaniu. Gdy tedy spożyli śniadanie, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej aniżeli Ci? Rzekł mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mię? Rzecze mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mię?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 Wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to rzeczemu, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za nim ucznia, którego miłował Jezus, tego, który się położył przy wieczerzy na piersiach Jego i zapytał, Panie, któryż jest ten, co cię wyda? A ujrzawszy go, Piotr rzekł Jezusowi, Panie, a ten co? Rzecze mu Jezus, jeśli chcę, żeby on został, aż przyjdę, co ci do tego? Ty pójdź za mną. I rozeszła się wieść między braćmi, że uczeń ów nie umrze. A nie rzekł mu Jezus, iż nie umrze, ale jeśli chcę, żeby został, aż przyjdę, co ci do tego? Ten jest uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo Jego. Jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby miały być wszystkie jedne po drugich spisane, mniemam, że cały świat nie zmieściłby w sobie ksiąg, które by napisane były. Amen.